Witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Dzisiaj rozprawiamy się już na dobre z serialem Black Mirror. Dzisiaj ostatni odcinek naszej serii, która już powoli wydawała się <grymność> ciągnąć w nieskończoność. My już powoli zapomnieliśmy ten serial. Resztkami pamięci chwytamy się tych trzech ostatnich odcinków, które nam zostały. Trzech ostatnich odcinków z trzeciego sezonu trzeciego sezonu Black Mirror, który, który, jak przypominam, zajął się nim Netflix, ale wciąż pozostał ten brytyjski duch, który, który znamy z, z pierwszych sezonów. W tym odcinku postaramy się podsumować cały serial, podsumować ten, ten trzeci sezon, ale tradycyjnie zaczniemy od omówienia tych epizodów, które nam zostały. Zostały nam epizody do omówienia epizody San Junipero *Men Against Fire i Hated in the Nation. Omówimy, omówimy epizody po kolei już bez spoilerów, tak żeby zachęcić, bo zniechęcić was do obejrzenia tych odcinków. A na końcu przygotujemy taką specjalną strefę spoilerową, która, w której e, już omówimy kontekst tych odcinków, bo to jest najbardziej fascynujące w dyskutowaniu. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy już oglądali ten serial Black Mirror, e, no będą mieli najwięcej frajdy właśnie z tej części. No i tradycyjnie, chcę, tradycyjnie jeszcze dodam, dodam do tego, co opisuję, że my to bardzo spontanicznie opisujemy. E, I oczywiście zapomniałem, oczywiście podcast trwa już dobre dwie minuty, a ja zapomniałem, a może nawet cztery. A ja już zapomniałem przedstawić, kto w ogóle mówi z tej strony. Więc no, mam nadzieję, że wszyscy, którzy śledzą ten podcast, wiedzą, że mówi do was, do was Adrian z blogu Krew z Oczu i Grzesiek z blogu Pikultura. Cześć. I Grześku, może zacznij od opisu, opisu epizodu San Junipero, o czym on jest, a z czasem, z czasem wgryziemy się w niego mocniej. Okej, okay, więc San Junipero to jest taki... Bardzo nietypowy odcinek Black Mirror. Na pierwszy rzut oka wydaje się w ogóle nie być odcinkiem futurystycznym. To znaczy, mało tego, on nawet się nie dzieje współcześnie, tylko dzieje się w latach 80. w tytułowym miasteczku nazwanym San Junipero i opowiada historię młodej, nieśmiałej dziewczyny, Yorki, która po prostu włóczy się po tym mieście i na y, jakiejś Imprezie, dyskotece spotyka drugą dziewczynę, Kelly. Brzmi jak typowe jakieś powiedzmy love story dwóch kobiet, ale... A no, nawet nim jest. No, nie, nie do końca, chociaż po części może tak się wydawać. Jak na Black Mirror przystało, nic nie jest takie oczywiste, jak, jak, jak się sądzi na początku, ale na razie nie, nie chcę więcej nic mówić o tym odcinku, zostańmy przy tym, że, że jest w prezowych klimatach lat 80. Dostajemy faktycznie love story w klimacie lat 80. i dla mnie to jest wszystko, co w sumie ten odcinek oferuje. Znaczy, dobra, oferuje mnóstwo smaczków, mnóstwo ciekawostek, które nie zajęły mnie, mnie nawet przynajmniej na minutę. Już nawet sam kontekst, który potem poznamy, czy jakiś tam no, motyw tak, przyszłości, motyw futurystyczny, no to został dla mnie tak omówiony, że trochę kilka argumentów za tym co tam się dzieje, kilka argumentów przeciw temu co się dzieje. Natomiast no całe wszystko co w tej historii mamy, to roman sidło i to co, i to, co... Ostatnio uwielbia telewizja, uwielbia kino, uwielbiają wszyscy, tak, czyli klimat lat 80., czyli po prostu hity, hity dyskotelejowe lat 80. te kreacje, te fryzury, ten styl nawet kręcenia, to wszystko, te wszystkie kolory, no nie, to wszystko to jest wepchnięte, kolejny już raz, już, jak ktoś oglądał Kung Fu, Stranger Things, to, to naprawdę, tak naprawdę się tym wszystkim, brzydko mówiąc, pożyga. To może dziwne, że ja to mówię, bo jestem wielkim fanem Stranger Things, ja jestem wielkim fanem Kung Fury, Hardcore Henry'ego, chociaż no, no, on niekoniecznie jest już nawiązaniem do lat 80. ale powiedzmy, że e, gra tam bawi się jakimś sentymentem. No ale w każdym razie jako wielki fan e, takich właśnie utworów, to jednak tutaj nie znalazłem nic dla siebie, bo w tym epizodzie e, nie ma, nie ma właśnie e, jakichś akcji, jakichś zwrotów, czegokolwiek. No po prostu mamy romans wydarty z Harley na i tak mniej więcej trwa sobie pół odcinka, który, który raz za razem zalewa nas tymi nawiązaniami lat 80. i mówi do nas jaraj się, yo, ATEEZ ziomek. No. no na mnie, na mnie te ATSy jednak działają, działają niez, niezmiednie. Więc kupiłem ten koncept mimo wszystko. Chociaż jedyny zarzut, jaki, jaki miałem na początku, że, tak jak mówiłem, wydawał mi się ten odcinek w ogóle jakby z innego serialu, i, i nie wiedziałem, jak twórcy tutaj wepchną motyw futurystyczny czy jakiś tam właśnie zagroż związany z zagrożeniami technologii, czy czymkolwiek, z czego serial jest znany, ale jednak udało się. Udało się to zrobić bardzo sprytnie, moim zdaniem, ale no. Zachwyciło mnie wykonanie tego odcinka. Ja wiem, że ty, że ty powiesz, że to, że to nic nowego, że, że właśnie moda jest teraz na to, ale, ale generalnie naprawdę był bardzo dobrze zrobiony od strony realizacyjnej. Spokojnie mógłbym, mógłbym pójść na taki film do kina, szczerze mówiąc. Zdjęcia, montaż, muzyka, wszystko, wszystko było na najwyższym poziomie. Poruszane są tu też y, troszeczkę bardziej złożone problemy, naprawdę takiego większego kalibru, z, który, z którym mi każdy człowiek się prędzej czy później będzie zmagał. więc y, no, nie, nie sprowadzałbym jednak tego tylko do, do pustego love story w klimatach lat 80. Znaczy dla mnie to jest taki centrum tego, tego odcinka i wszystko co tam poruszono to i tak zaledwie liźnięto, wiesz? To jest, ja teraz teraz tak ładnie porównam, porównam ten film, że to jest trochę jak taka gra komputerowa, w której ciekawsze są misje poboczne. I tutaj jest samo San Junipero, ma w sumie swoją geografię, zwiedzamy je, to, to miasteczko w tym odcinku i fajnie się zwiedza to miasteczko, fajnie, fajnie poznać kolejne jej lokacje, kolejne, <śmiech> kolejne jej odsłony takiej, takiego, takiej miejscówki. Takie no to jest takie trochę Miami z lat 80 Tak, natomiast mhm. cały ten romans i to jakoś to się rozwija, to jest, no tu już powtórzę ten argument, który użyłem w jednym z odcinków, to jest takie też zerojedynkowe, że tutaj też trochę, moim zdaniem, w wielu sytuacjach mamy tylko i wyłącznie postawione pytanie, albo będzie dobrze, albo będzie źle a nie ma jakiegoś takiego rozdrapywania po problemu, który postawiono. Ja nie mówię, że to jest zły odcinek, bo już od samego początku, tak jak odpalamy sobie Black Mirror, a tutaj witają nas lata 80. Mm -hmm. To sama ta niespodzianka. No to już intryguje. Tak, to, to sama ta niespodzianka. To, to jest taki kopniak, że od razu dajesz plus dwa temu filmowi na samym starcie do, do oceny końcowej, więc fajnie wybija się ten odcinek na pewno z całego se serialu. Natomiast, no, prócz tych ciekawostek, to sam, ten sam miąż, który kryje jednak ten serial, to samo sedno, no to, no, to mnie zawiodło i ja nie jestem entuzjastą tego odcinka. Plus, no, mówię, że to, to już tak bardzo mocno bazuje na tym, co zostało w kinie, w serialach, wszędzie, tak bardzo już skatowane, że no ja mam dość tych lat 80., już niech wezmą się za 70. Może w drugim sezonie Stranger Things. Chociażby, chociażby polecam w lata 90. jak już. Może tak, ale jeszcze ci powiem taką małą ciekawostkę, bo przy okazji omawiania drugiego sezonu mówiłeś, że odcinek be Right Back bardzo Ci się nie podobał. To tutaj powiem, że był odpowiedzialny z niego ten sam reżyser. O. Owen Harris Surprise! Tak. Nie, ja nie wiedziałem tego naprawdę z Panem ON-em, nigdy, nigdy nie miałem żadnej kłótni sprzeczki. <śmiech> <śmiech> no, nie hejtowałem go na tym na Twitterze. Natomiast o czym, o, o czym ja bredzę dowiecie się potem. No. Dobra, to, to co? To chyba nie ma sensu więcej mówić o tym odcinku. Bo byśmy musieli naprawdę wejść, wejść już w jakieś takie głębokie spoilery. Tak, ja, ja tylko dodam, że to nie, że może za ostro tak powiedziałem o nim, dla mnie to jest taki średniak, dla mnie to jest po prostu bardzo, moc, bardzo mocny średniak plus y, straszny szantaż na widzu, który już tak bardzo pokochał tam konwencję lat 80., że jemu wszystko jedno, dawajcie mi następne filmy w tym stylu, no nie, ja mam, ja mam trochę tego dość. Dobra, jedziemy z następnym odcinkiem, odcinkiem Man Against Fire. I to, jak na ironię, odcinek, który z tej trójki zapamiętałem najlepiej i dlatego, dlatego ja teraz go opowiadam, a jak na ironię mówię, bo no, też nie jestem jego entuzjastą, co już zdradzę. Zacznę od tego, że serial, tym razem już jak, jak przystało na Black Mirror, dzieje się w niedalekiej przyszłości. Niedalekiej przyszłości, ale trawiony, trawiony jakąś wojną. Nie wiemy dokładnie szczegółów, co, czego dotyczy ta wojna. Natomiast nasz żo żołnierz jest taki marin w specjalnym oddziale, który na pewnym terenie zajmuje się tropieniem gnit gnidy, to są takie, takie jakby wampiry, które zamieszkują, e, zamieszkują okolice takie piękniejsze okolice ukrywają się w lasach i z, no są takimi niebezpiecznymi po prostu zwierzętami które wojsko zobligowało się zobligowało się e, unisestwić nie wiemy w jaki sposób stały się tym czym, czym się stały e, ale ale po prostu wydają się, wydają się tak dużym zagrożeniem, tak, no bo no mamy do czynienia tutaj z wampirami. Takie wampiro-zombie, powiedziałbym. No, do, powiedzmy, że wampiro-zombie. W każdym razie no, takie groźne i bezpieczne potwory, e, które, które wojsko musi wytępić, żeby, żeby chronić przed nimi swoich obywateli. E, już bohater już w pierwszych misjach e, pokazuje, pokazuje, że jednak, jednak jest dobry w tym tępieniu tych, tych potworów ale te potwory zaczynają wykaz wykazują przynajmniej na samym początku oznak pewną oznakę inteligencji, bowiem jeden z nich świeci bohaterowi czymś w oczy i tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, że główny bohater ma, ma taki zamontowany specjalnie komputer w, gło w głowie, i w oczach taki, w oczach taki specjalny właśnie filtr, który sprawia, że on. on no, jest taktycznie też bardziej dostosowany, tak? Jest dostosowany jak w szczelance, że, ma, że może lokalizować bardziej, lepiej te, te potwory wszystkie i ogólnie rozkazy mogą przychodzić chyba na, na ten. Pojawiać się w tym, w, tym, w tym wszystkim. W każdym razie. Po tym, po jednym ze swoich pierwszych spotkań z gnidami no bohater dostaje jakimś tam promieniem od tych, w twarz od tych potworów i zaczyna mu coś szwankować w tym całym systemie no i tutaj się zatrzymajmy i możemy, możemy już omówić ten serial jak ci się podoba w takiej taka wizja zarówno przy, przyszłości jak i w ogóle taka konwencja tak jak horroru science fiction punkt wyjścia odcinka jak najbardziej yy, aprobuje jest, jest, jest naprawdę dobry Tyle, że no, zmęczony już jestem tym, że, że broker w, w, w coraz wię, większej liczbie odcinków y, umieszcza bohaterem jakichś komputerek w głowie, który szwankuje, nie działa tak, jak powinien. To raz, to jest pierwszy zarzut. Y, no, drugi zarzut to jest, że, no, że, mimo, że, że podoba mi się y, taka dystopijna, wojenna rzeczywistość. Rozwiązanie właściwie jest takie... Y, dość banalne. Czytałem o tym już wielokrotnie w wielu książkach, science fiction, widziałem w wielu filmach i no mało to było kreatywne. Dlatego myślałem, że to jednak że się przerodzi w coś, coś ciekawszego, coś troszeczkę bardziej oryginalnego. No, no stać stać naprawdę tego twórcę na więcej, wydaje mi się. Hm. No ode mnie jeden główny zarzut i to taki zarzut, który kładzie cały film, postaci są fatalne. Fatalne w sensie mamy tutaj naprawdę żółto dzioba, który, który przyjeżdża na wojnę, poznaje tą wojnę od, taki, w takim stylu, jak poznawał ją i, i Charlie Sheen w Plutonie i. No nie wiem, ktokolwiek, ktokolwiek w każdym razie taka postać była milion razy. Mamy tą dziewczynę twardzielkę, mm -hmm. którą, którą też już widziałem na a, a, a, w setkach a, filmów, z, to jest taka, to się to, z to. że kobiet, bohaterek było obok, obok heroesów na akcji, no wiele, tylko że po prostu tutaj zmieszano tak, bohaterów różnych, różnych, z różnych filmów. Ale ona I... była tak przerysowana w ogóle, naprawdę. W ogóle wszystko, wszystko w tym filmie, w zasadzie każda postać w tym filmie jaka się pojawia, chociażby na chwilę. No mamy tych profesorów, doktorów, tych szefów, szefów wojska, to są wszystko takie no takie archetyp archetypiczne postaci faktycznie z kina gatunkowego. No rację grubą krechą jest to wszystko strasznie zarysowane. Tak, i naprawdę nie uwierzysz ani w taką postać, ani jej motywacja nie jest jakaś głęboka. Ani nawet się z nią nie zidentyfikujesz, bo to nie, bo nie czujesz, że to są ludzie. Bo oni działają jak maszyny, oni działają jak faktycznie typowe filmowe schematy, a nie, a nie ludzie. Wiesz, ja tutaj może, może jednak troszeczkę obronię, że yy, ze względu na konwencję odcinka troszeczkę oni muszą działać jak maszyny, szczególnie jeśli chodzi o żołnierzy, nie? Yy, no być może tak, tylko... Mhm. Oni Ty... muszą trochę być tacy bez charakteru, jak zaprogramowani trochę jak roboty, ale, ale rozumiem, że odnosisz się do, do wszystkich postaci, nie tylko żołnierzy, także ich dowódców i naukowców i tak dalej. No rzeczywiście to, to wygląda trochę jak, jak z jakiegoś taniego komiksu. No czy wiesz, tutaj mhm. nawet wiesz, ludność cywilna zachowuje się tak jak. Właśnie. Spodziewamy się, że mhm. będzie się zachować, więc. No tak, to dotyczy wszystkich postaci. Tak, fatalnie, fatalnie napisane postaci i jak klimat kupuje. Jak całe to, że to też w reakcji tu jest napięcie, mrok, krew, krew szczelaniny. Tak jak ja to kupuję, tak no, mimo wszystko te postaci po prostu kładą, kładą ten odcinek zupełnie. Ja się, ja się w sumie zgadzam z tobą. Nie, nie chcę mi się nawet za bardzo bronić tego odcinka, bo uważam, że to jest jeden z, z najsłabszych tego sezonu i w ogóle serialu. Więc... Powiem, No więcej powiem w strefie spoilerowej, jeszcze uargumentuję to może lepiej, no ale jednak no, stwórcy się tutaj nie popisali po prostu. Tyle. E, no, a przeskoczymy do ostatniego odcinka, do odcinka 90-minutowego, e, czyli takiego już porządnego zwieńczenia tej serii, czyli tak. Hated in the Nation. Mm -hmm. Hated in the Nation. Właśnie, odcinek, który, który ze względu na swój metraż równie dobrze mógł być filmem. No Mamy tutaj przyjętą konkretną konwencję, bo ten odcinek zrealizowany jest zupełnie jak skandynawski kryminał, które teraz są dosyć modne. Przynajmniej takie, takie odniosłem wrażenie, jeśli chodzi o realizację tempo i w ogóle, no ale o, czy powiem może czego on dotyczy. Tak jak pierwszy odcinek tego sezonu dotyczył lajkowania, tak jak tak ten dotyczy hejtowania. Tak, tak, już, już o tym mówiłem wcześniej, ale to stanowi dosyć fajną klamrę. Skupia się na, na śledztwie dotyczącym morderstwa. Dwie, dwie policjantki, jedna, jedna doświadczona, druga nowicjuszka, tropią, tropią mordercę. Odcinek dotyczy śledztwa. Na temat, na temat spraw dziwnych morderstw. A, a dziwnych dlatego, że dotyczy, dotyczą one znanych osób, które naraziły się na, na hejt w sieci. Z różnych, z różnych powodów. Jest tu dziennikarka, która napisała kontrowersyjny artykuł i została, została przez to y, mocno zhejtowana w sieci. Jest jakiś polityk, który też się naraził. I właśnie wszystko, wszystkie te, te morderstwa połączone są połączone są właśnie masowym hejtem w internecie. Oczywiście nie bez powodu, wszystko się, wszystko się ładnie łączy, ale, ale pierwszy raz widzę odcinek tego serialu tak głęboko osadzony właśnie w tradycji kryminału. Czy to się udało twoim zdaniem? Ja będę chwalił ten odcinek. Mhm. Natomiast zadałeś takie pytanie, że zacznę od hejtu. Dobra. Zacznę od hejtu, natomiast wszystkie odpowiedzi są podawane nam jak, jak na talerzyku. Na początku ten serial w ogóle tak stawia, stawia nam faktycznie pytajnik względem tego, jak w ogóle popełniono te morderstwa. Odpowiedź jest o, ultra oczywista i bałem się, że o ta odpowiedź będzie w ogóle płętą całego odcinka i będziemy czekać 90 minut, żeby tą odpowiedź poznać. Natomiast no, szczegóły morderstwa poznajemy już w ciągu 15 minut i no, podpowiadam szybko, że jako widzowie e, bardzo szybko też domyślamy się tego wszystkiego. No ale potem tempo tej akcji, e, tempo tego odcinka pokazuje, że wszystkie, wszystkie pytania, wszystkie elementy śledztwa. No, są bardzo łatwe do rozstrzygnięcia, bądź są w ogóle niemożliwe do rozstrzygnięcia i to reżyser musi nam je podać. No ale no, ja jestem przyzwyczajony do tego, że w kryminał w filmowej formie się nigdy nie sprawdza. No, to I... znaczy, że, znaczy, że jesteś raczej zwolennikiem kryminału w formie książkowej? Mhm, absolutnie, absolutnie mhm. tak, jak uwielbiam Kobena, tak, tak nie wierzę, że ktokolwiek potrafiłby przełożyć tą całą jego intrygę na formę dwugodzinną gdzie poznalibyśmy mnóstwo tropów i, i bylibyśmy absolutnie zaskoczeni każdym jak łączy się każdy z każdym z nich. Natomiast no, ja, jak oglądam kryminały filmowe, tak coraz częściej jestem zaskoczony tylko dlatego, że spodziewam się najmniej oczywistego rozwiązania, a dostaję te no, najbardziej oczywiste. No. No w sumie coś w tym jest, bo dla mnie w kryminałach filmowych śledztwo zawsze stawiam gdzieś na drugim planie, a na pierwszym stawiam postacie. To znaczy ja, jest, ja jestem, tak może troszeczkę abstrahując od, od, od, od odcinka, ja jestem ogólnie fanem sporym kryminałów takich noirowych, typowych. I to zarówno tych klasycznych, jak i, jak i późniejszego odzorowania takiego klimatu, więc się skupia na, na postaci ich tragediach, a śledztwo jest gdzieś w tle. No tutaj Tutaj Ani postacie nie, nie wysuwają się na, na pierwszy plan i ich jakieś osobiste problemy, walka z samym sobą, jakieś mroczne tajemnice skrywane przez postacie, ani sam wątek śledztwa. Też jest dosyć banalny, więc no, co w tym odcinku zaskakuje tak naprawdę? No, no. W motyw hejtingu, motyw no hatingu właśnie, w sieci, tak, tylko... który, jest, który jest dzięki tej formie 90-minutowej bardzo mocno właśnie rozbudowany, bardzo mocno się, się w niego wpijają twórcy i fajnie go nam podają więc to jest świetne, już podałeś, podałeś, że to jest też taki że ten serial zatacza koło w przypadku pierwszego i ostatniego odcinka trzeciego sezonu, no ale też zatacza koło w przypadku pierwszego odcinka w ogóle całego serialu i ostatniego bo Premier. cała sprawa z panem premierem no, no tak to też pokazuje jak ludzie w internecie tak są podli a tutaj no, mamy tą podłość wyłożoną również na, na talerzu Masz rację, tak, tak, to też się sprowadza tutaj do, do internetowego hejtu ten pierwszy odcinek w sensie całego serialu. W zasadzie to jest to jest taki, taka mała, że jest to małe takie spojrzenie na to jacy ludzie są, gdy są tylko nikiem w internecie. Też bardzo mocno fajnie postawione pytanie, czy, czy w ogóle oni są źli dlatego, że kogoś hejtują, dlatego, że po kimś jeżdżą, dlatego, że po prostu przyjmując sobie nick e, bawią się w, w taki, a nie inne, inny sposób w upadlanie innych ludzi, e, skoro to, to dla nich jest zabawa. tak? Z ich perspektywy to jest, to jest tylko i wyłącznie jakaś forma wyżycia się bądź faktycznie pokaza forma pokazania swojej opinii, ale w bardzo niekulturalny sposób. No i w, z drugiej strony, z jeszcze innej strony, myślą e, też o tych osobach, które hejtują w bardzo prosty sposób. Widzą, że tamte osoby są reprezentantem jakiejś tam, e, jakiejś tam ideologii albo powiedziały coś złego, ale niekoniecznie myślą nad tym, że te osoby, które hejtują, to albo są głupie osoby i po prostu te osoby nie wiedzą, co robią, albo po prostu te osoby są porządnymi ludźmi, ale innymi poglądami, bądź z wpadką w życiu, w życiu publicznym. No. Mhm. Tak, zgadzam się właśnie. To, co ratuje ten odcinek w moich oczach, to jest także, tak jak, tak jak powiedziałeś, skupienie się na, na samym motywie hejtu internetowego, co jest bardzo aktualnym tematem. Myślę, że, że każdy, kto jakąś tam aktywność sieciową wykazuje, a w dzisiejszych czasach to chyba prawie każdy. Zetchnął się jednak z hejtem w internecie. Wystarczy wejść na, nie wiem, na pierwsze... Na Filmweb. Na, na, na przykład na Filmweb, na, na Onet, na, na, na cokolwiek. Na jakikolwiek większy tak naprawdę portal. I pod, pod dowolnym artykułem znajdą się tam komentarze, które jednak życzą śmierci innemu użytkownikowi w największych cierpieniach, włącznie z jego rodziną, także tak. tylko, dlatego, że ma, tylko dlatego, że ma inne poglądy. I ciekawostka, no ten odcinek, co zresztą najbardziej lubię, jak takie właśnie są odcinki w Black Mirror, no jest strasznie niejednoznaczny moralnie. Każdy tutaj ma swoją rację i każdy, do każdej racji można znaleźć za lub przeciw. Więc absolutnie, absolutnie pod dyskusję ten odcinek jest świetny. Myślę, że też, też go fajnie, fajnie rozłożymy na części pierwsze w strefie spoilerowej. W przeciwieństwie do San Junipero, to moim zdaniem tutaj, tutaj temat, który poruszono, to poruszono porządnie. No, temat tak, tylko że, no ja tak jak, tak jak ustaliliśmy, mam, mam problem z, z tą konwencją. Dlaczego akurat w taką stylistykę. Yy to po wszystko poszło. Dlaczego akurat kryminał, z którego w ogóle właściwie nie zrobiono użytku? Z tym mam jedynie problem. Nie, ja, ja uważam, że owszem, wykorzystano konwencję kryminału, tylko że ja tak bardzo zawiodłem się w filmowej wersji konwencją kryminału, że znalazłem inne punkty zaczepienia w tej mhm. opowieści. Mhm. I też bardzo fajnie, fajne są tutaj postaci, w przeciwieństwie do Main Against Fire, tutaj postaci są mądrymi ludźmi z krwi i kości, którzy, którzy myślą, myślą nad tym, co się dzieje, są świadomi całej, całej tej, a, tej akcji, analizują zachowania ludzi i sami tak naprawdę jakoś, w, jak jest festiwal lajków, festiwal hateów, to oni w tym festiwalu nie, nie uczestniczą, bo zdają sobie sprawę zarówno jakie mogą być tego konsekwencje, jak i w ogóle wiedzą, jakie to jest niedojrzałe, jakie to jest głupie. Zgadzam się, w sumie miło się ogląda te postaci, ale znowu kolejny, kolejny mój zarzut, nie wiem, dzisiaj się jakoś czepiam tego odcinka może za bardzo, te postać mi się zlewały w jedną. To znaczy, nie potrafiłem za bardzo rozróżnić ich pod względem charakteru. Tam jest, jest kilka osób zaangażowanych w tą sprawę, są dwie policjantki, z, są jeszcze inni ludzie. Oni, rzeczywiście, ci, ci ludzie, którzy są zaangażowani w śledztwo, wykazują się taką postawą, jak mówisz, tylko, że ja ich po prostu nie potrafiłem odróżnić. Nie wiem, czy ty też to miałeś, czy, czy to tylko y jakiś. Jakoś tak pamiętam charakterystykę tych postaci, ale e, ich imiona, ich twarze jakoś tak faktycznie, masz rację, że trochę ich mogę sobie mylić e, po czasie, więc e, może, to jest, może to jest prawda, to co mówisz, natomiast no, ja, ja wspominam, że już sa w samej fabule one miały bardzo duże znaczenie i bardzo fajnie pasowały do tej fabuły, więc no ja, ja akurat e, widzę w nich jasny punkt tego, tego odcinka. Okej. Okay. No dobra, to chyba w miarę wyraziliśmy nasze stanowisko. No, to, to, to czy jeszcze, jeszcze pytanko takie. Mi się wydawało, że ty uznajesz to za najlepszy odcinek <głos> sezonu. Po seansie samym ten odcinek wydawał mi się bardzo dobry, ale czym więcej czasu mija od, od seansu, tym bardziej go zapominam. Właśnie wszystko mi się zlewa w jedno i widzę coraz więcej wad tego odcinka, więc yy, nie jestem już teraz taki pewien, czy to jest najlepszy odcinek sezonu, bo za to im więcej mija od sensu San Junipero, tym bardziej cieplej, tym cieplej myślę o, o tym odcinku, więc to takie troszeczkę dziwne. To znaczy, tu to, przyznam to, to, to, to rację, ten odcinek jest strasznie zapominalny. E, niestety, ja też nie wiem, czy się, czy się tak zagłębimy w spoilerach e, tak naprawdę nad tym epizodem, no bo, kurczę, dużo rzeczy nie pamiętam i no tu będzie problem. E, natomiast je, pierwsza rzecz, która, do, które, o której sobie trochę pomyślałem e, po, po, tym, s, po tym odcinku, to pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry odcinek, serialu, ale to trwa 90 minut. I zadam sobie pytanie, jakby to był film, jakby to wyświetlono w kinie, to co ja bym sobie o tym pomyślał? Pomyślałbym, e, że mamy fatalne CGI, <grafy> że mamy w sumie takie średnie aktorstwo, jak na dob dobrze napisane postaci takie, takie raczej średnie aktorstwo. No a Kelly I... MacDonald, sorry, że ci przerwam, a Kelly MacDonald jest dosyć chyba znaną aktorką, jak to tutaj gra główną rolę. To znaczy wiesz, tutaj też, tutaj też była jakaś taka sztywna mi się wydaje w tym, w tym, w tym odcinku, przynajmniej, przynajmniej jak wspominam te, te role, które, które pan kojarzę, teraz patrząc na film web i sobie przypominając, A. To, fakty, to faktycznie to jest aktorka, którą, którą oglądałem mnóstwo filmów i nawet mhm. pamiętam te postaci, pamiętam tą twarz. Tak, tak. Tak, ale jak sobie przypomnę tą twarz za dwa lata, to raczej nie się nie skojarzy z tym odcinkiem, tylko, w, tylko wróci, wrócę do nie wiem, do filmu Entropii, w którym na przykład zagrała tutaj, tutaj jej rolę. Pamiętam, czy, czy, no, czy na przykład faktycznie Trace Spotting. Okay. No ale tak mi się wydaje po prostu, że jakbym poszedł na to do kina, to ja dość średnio bym to ocenił bo w konwencji telewizyjnej jakoś to się sprawdza, nie wiem czemu ale jako długi film byłbym bardzo zawiedziony puentą na pewno na pewno byłbym bardzo zawiedziony puentą i ogólnie, ogólnie wydaje mi się to jakieś takie trosz, troszeczkę tandetne w wielu momentach ja telewizji chyba pozwalam na, na takie bycie w ten sposób tandetnym a filmowi bym nie pozwolił Zgadzam się z tobą, nie byłbym chyba zadowolony mocno z sensu, ale właśnie powiem ci, że myślałem w tym samym kontekście o San Junipero i myślę, że taki film, jak już mówiłem, mógłbym obejrzeć w kinie. Więc... To ja bym w ogóle już rzucał Aha. pomidorami. <laughs> więc chyba już znalazłem swojego faworyta siłą rzeczy. <laughs> Jeśli chodzi e, o ten sezon. To jest, to jest fajne w tych dyskusjach, że czas, czasami nie mamy o czymś opinii. Tak, i sobie wyrabiamy ją w trakcie. Tak, Czasami zadamy sobie pytanie dwa razy i stwierdza, stwierdzamy jakieś tam, jakąś tam opinię. Po czym stwierdzamy, kurde, kurde wytnij to. No, kurde, wytnij to. W sumie myślę inaczej, co ja brecę. Tak. Czasami warto przegarać pewne rzeczy, to ci się jakiś tam pogląd w głowie ustabilizuje. Okej, okay, to, to co? To podsumowujemy, podsumowujemy ten sezon. I podsumowujemy cały serial, tak? Sezon sezon mi się podobał. Sezon mi się podobał bardziej niż drugi sezon i jestem po prostu w szoku, że Amerykanie potrafili wnieść świeżość do całego serialu. I ja od razu... Albo dobra, w, w kwestii całego serialu już powiem, powiem dobra. To, co chciałem teraz, ale, ale, ale nie, sezon oceniam pozytywnie. Dla, dla mnie to jest dalej 6. dalej ma słabsze momenty ten serial. E, dalej chyba można wywnioskować, że ja, mm. <grym>, że ja w sumie tylko dwa odcinki lubię. <grym, <grym, dość mocno w, w, tym, w tym sezonie, plus e, dla mnie Shada Wenens chyba jest w ogóle faworytem całego serialu. I tak zdałem sobie sprawę dopiero też w toku dyskusji, że Shadow jest rzeczą, którą najlepiej wspominam, mimo że to jest dość niemiły odcinek, najmilej wspominam z, no, z tego serialu, więc mhm. dla mnie to jest wysoki poziom, który od czasu do czasu się zniża, dlatego ocena wypadkowa, być może jeśli ktoś mnie ktoś słucha, to zdaje się krzywdząca, negatywna względem, te, względem tego sezonu, ale, ale no, ja ten sezon jednak oceniam oceniam dość, dość e, ciepło. Okej, okay, no ja całościowo dla mnie to jest najsłabszy sezon, jednak tak sobie pomyślałem. Pewnie dlatego, że, o, że przyzwyczajony do, do ilości odcinków, do mniej, że przyzwyczajony do mniejszej liczby odcinków, tutaj było tego za dużo i Sezon trzeci byłby dla mnie idealnym sezonem, gdyby zawierał, się, gdyby zawierał w sobie trzy odcinki. Nosedive, San Junipero i, i właśnie Hated in the Nation. Wtedy, wtedy bym nie miał, nie miał zastrzeżeń za dużych do, do, do tego sezonu i mógłbym traktować go na równi z, z resztą. A, a, a tak jednak no, te, te, te trzy pozostałe odcinki dla mnie mocno odstawały, co jest ciekawe w kontekście tego, co mówisz o Shadow and Dance, jako najlepszym odcinku z, z serialu, więc można się pięknie różnić jednak. Okej, okay. a jakbyśmy y, zabawili się w coś takiego, żebyśmy ułożyli y, sezon, swój własny taki The Best Of, gdzie możemy polecić słuchaczom y, trzy wybrane odcinki, tak jakby stworzyć swój własny The Best Of z tych, y, tak, z tych wszystkich y, odcinków serialu, trzy odcinki, de, taki, o, taki mini sezon, dałbyś radę? Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. W sumie, jakbym miał tak wybierać trzy najlepsze odcinki, to pewnie po prostu wybrałbym po jednym najlepszym odcinku z każdego sezonu. I w pierwszym przypadku byłoby to Entire History of You za wpływ, jaki miało w ogóle na całe serial, na późniejsze odcinki i za taki osobisty temat, który porusza. W drugim przypadku byłoby to White Christmas za ilość nowinek technicznych, które wprowadza, wprowadza ten, tenże epizod i e, za, tą, za w ogóle formę, że taką szaloną, szaloną najbardziej zabawną chyba z całego serialu. No a w trzecim przypadku, no to Shadow and to, to, Tutaj już uargumentowałem e, swoje stanowisko e, w poprzednim w poprzednim epizodzie Cinema podcastu. Okej, okay. no i y, u mnie by wyglądało to trochę inaczej, chociaż jeden typ się pokrywa. Y, na pewno pierwsze było y, 15 Million Merits, za właśnie, za, za ten absurd, za tą w ogóle odrealnioną, antyutopijną wizję. Później, później White Christmas, z tych samych powodów, o których mówisz, zgadzam się, ta, ta wielowarstwowość tego odcinka, całe, cały ten, ten taki osobliwy humor, taki właśnie mocno, mocno ironiczny, tak? No, i, i San Junipero, jednak będący zupełnie czymś innym, przełamaniem, przełamaniem konwencji, a jednocześnie pięk, pięknie sfilmowanej. Dlatego, dlatego jeśli, jeśli o mnie chodzi, to te, to te trzy odcinki są dla mnie takim najbardziej reprezentatywne dla całego serialu. Hmm. No to ciekawe. <laughs> no. To ciekawe. Nie, faj, fajnie, że mamy zupełnie inne opinie, bo przynajmniej w ogóle dyskusja, tak jak, jak wspominam, to nasze, to nasze też podsumuje w ogóle nasze dyskusje na temat Black Mirror. To Cieszę się strasznie, że to jest na tyle prosty serial, że można go analizować bez, bez, w, w ucieknie, bez wpadnięcia w ślepą uliczkę że no, jest mnóstwo rzeczy, które, które można z tego, z tego wynaleźć, mnóstwo metafor, które można nagle odkryć w tym serialu i że jest tak, tak dużo też tych w sumie konwencji w tym serialu, mimo, mimo że jakoś tam znajdziemy wspólną linię. Każdy znajdzie coś dla siebie i to jest co, coś innego. No. I zupełnie inaczej inaczej też już nawet możemy sobie porównać to, jak patrzymy na kino po względem tego serialu, więc strasznie fajnie, że się nie zgadzaliśmy w większości rzeczy. Racja. No... Mimo że, mimo, że może mnie czasem kusiło żeby, żeby krzyczeć tutaj i przeklinać co? No, ale no, tak. Jednak, jednak za bardzo za bardzo gardzę hejterami z, z ostatniego odcinka Black Mirror, żeby się może, tak zachowywać. Może w słuchalność by była lepsza, jak my się tu wyklinali, no. No tak, no, ale to... Co nam z takich słuchaczy, no? Dokładnie. Takim słuchaczom dziękujemy, możecie wyłączyć przed spoilerem. Tak. Jak wyglądaliście. Okay. Tak. No, no dobra, to chyba podsumowanie mamy ze sobą. No ja ten... to znaczy ja chciałem, ja chciałem jeszcze porównać, porównać sobie ten serial tak te, też troszkę, bo ja oceniam dość chłodno większość odcinków. Natomiast trochę tak mamy jak z serialem Master of Horrors. Serialem, który jest w ogóle jakbyś tam najważniejszym, jednym z najważniejszych seriali które oglądałem, antologicznych i to jest serial, którą wystawiam z czystym sercem 5 na 10, to jest taki średniak który ma kilka rewelacyjnych odcinków i kilka takich tak badziewnych, że po prostu głowa boli a jednak jakoś tam zawsze nawet wracam do tych badziewnych, bo są jakimś tam reprezentantem jakiegoś stylu i choćby dla jednej sceny, dla jednego tam elementu, klimatu warto do, do niego wracać ja nawet i, i zastanawiam się czy do, do Black Mirror będę wracał i być może, że tak będzie być może, że chociażby nawet ze znajomymi, czy że, znaj że kiedyś po prostu im puszczę, bo powiedzą, że mają ochotę na film w takim klimacie, tak? Więc ja, ja dość chłodno oceniam całość, bo ma dużo chłodnych fragmentów, natomiast, natomiast uważam, że to jest serio wart polecenia w ogólnym rozrachunku. Okej, okay, no ja, ja dodam tylko, że to jest jeden z lepszych w sumie seriali, jaki widziałem, no, w też dlatego, albo głównie dlatego, że czysto, czysto subiektywnie no jaram się tematyką właśnie taką dystopijną, antyutopijną. Wszelkie, wszelkiego rodzaju literatura i, i filmy w tym temacie wchłonę bardzo bardzo chętnie. więc. Jeśli chodzi o, o te klimaty, to, to tylko, to lepszym serialem jest dla mnie tylko brytyjska utopia, którą traktuję jak arcydzieło. Dobra, i co? I strefa spoilerowa. Mhm. No tak, to stałe nam omówienie bardziej szczegółowe. Więc tradycyjnie, ci, którzy jeszcze nie oglądali, mogą się czuć zachęceni do serialu. Ci, którzy już oglądają, ogląda... Fu. ci, którzy już oglądali, przechodzą razem z nami do strefy spoilerowej. I tak San Junipero, czyli serial, czyli odcinek o tym że możemy, jak, jak zresztą w White Christmas, wyjąć swoją świadomość i włożyć ją do sztucznego świata e, snów, w którym, w którym będziemy żyli wiecznie, które będzie dla nas, jak już umrzemy, takim rajem. Tak, taki raj dla ateistów w sumie. <śmiech> Czyli coś <śmiech> dla mnie. <śmiech> Zacznę od tego, że no właśnie ten, ten puenta jest taka, że może, że Trochę poruszono ten temat, że główni bohaterowie, główne bohaterki, że główne bohaterki w tym raju, raju na ziemi, w tej swojej rzeczywistości, bo one, one są umierającymi na poważne choroby staruszkami, które w tym tak. świecie mogą sobie przybrać daną postać. Oczywiście oczywiście pięknych lasek z teledysków z lat 80. przybierają. I w tym świecie no, mogą sobie żyć wiecznie w taki, pod taką postacią, jaką są bawić się w wykreowanej przez, przez twórcę rzeczywistości i żyć tam do, do samego końca. Właśnie, bez końca. Tak, bez końca. I gdzieś tam poruszono, poruszono ten temat, pokazano takie miejsce w San Junipero, gdzie ludzie, którzy tam przyszli już mają dość tego wszystkiego, już szukają po prostu jakichkolwiek alternatyw bo już są zanudzeni tym życiem wiecznym na śmierci i robią sobie po prostu takie taki swingers party sadomasochistyczne tam, z jakimiś tam w ogóle różnymi różnymi innymi dodatkami. Jeszcze. Nie, pamiętam, nie pamiętam jak się ten klub nazywał tam, ale rzeczywiście no, ja tak przerwę ci na chwilę, że jedyny zarzut jaki mam do tego odcinka to jest taki, że mogli bardziej uwypuklić ten wątek tych, tych, tych właśnie zmęczonych zmęczonych tym życiem wiecznym ludzi. Oni tak, tak byli już wybrani z wszelkich uczuć jak jakieś takie żywe trupy trochę. Tak, i to tutaj pojawia się, tak, ta odpowiedź, że niebo na ziemi, no nie może być piekłem na ziemi uh -huh. po pewnym czasie, no bo życie się nudzi. No, niestety, niestety, jak ktoś się, się zastanawia nad istotą śmierci, to tutaj filozoficznie powiem, że życie może się znudzić. No i to życie wieczne niektórym się znudziło w, te, w tym świecie. Natomiast no, podpowiedziano nam, że jak, że że to, to życie wieczne może być koszmarem. To jest właśnie ciekawa kwestia poruszona, bo te bohaterki jednak się różnią między sobą. Jedna jest, yy, jedna jest umierająca, co prawda. Na, ona chyba, chyba jest chora na raka, ale, ale funkcjonuje też w normalnej rzeczywistości. I, i, i ten świat z San Junipero jest dla niej taką chwilową ucieczką, gdzie ona sobie ucieka, bawi się tam właśnie i, w, i wraca jednak do tej, do tej rzeczywistości normalnej. A druga z bohaterek jest przykuta do łóżka, jest właściwie roślinką w normalnym świecie i tylko podłączenie jej mózgu do tego San Junipero y, wtedy może naprawdę żyć właściwie. To jest, jest jej jedyna, jedyna możliwość y, właściwie korzystania z życia jak, jakkolwiek. Więc jej bardziej zależy na tym, żeby tam zostać tej drugiej. Dla tej drugiej jest to tylko odskocznia i tu jest właśnie, właśnie ciekawie ten problem dla mnie zbudowany. Co mi, tak, co mi, uh -huh. tu, się, tu się zgodzę. Natomiast w szerszym wymiarze to ten problem w ogóle nie jest zbudowany. Albo będziemy żyli wiecznie i będziemy, będzie nam źle, albo będziemy żyli wiecznie i będziemy szczęśliwi, co, co tam sugeruje jakoś zakończenie, bo ja tam też nie, nie widzę jakiegoś drugiego dna w tym zakończeniu. To jest po prostu taki twist, jak e, twistem jest początek, że przenosimy się w lata 80. w serialu science fiction, o co chodzi, tak... E, na sam koniec, jest też, że Blegmirów zawsze prawie, zawsze praktycznie, no już jesteś w Stefie zawsze się źle kończy, tak tutaj się dobrze kończy. Tu się dobrze kończy, tylko że właśnie dla mnie to dobre zakończenie nie jest dobrym zakończeniem. Może ja na to, na to patrzę troszeczkę inaczej, dla mnie, ale dla mnie perspektywa właśnie życia w, cały czas w latach 80 jakimś wykreowanym świecie pełnych imprez, no to, to nie jest życie, no. Ale z drugiej strony się zastanawiam, co, co jest, co by, jak, Musiałoby wyglądać rzeczy wieczne, żeby było przez wieczność interesujące, tak? <grych> ja akurat całkiem prywatnie tutaj y, jestem jednak chrześcijaninem. Nie wiem, czy powinienem to, mówić publicznie, ale się nie wstydzę tego, więc dlaczego nie? Wie, więc może moje zapratrywanie się na życie wieczne jest, jest jakieś tam troszeczkę y, inne, ale, ale też do końca nie wiem jakie. Te, te, te też nie jestem jakimś takim y, mm, jakąś konserwą, która, która wierzy tylko w to, co ksiądz powie absolutnie, więc, więc zadaję sobie czasami mnóstwo pytań, na które, na które nie ma odpowiedzi. No ten serial, tak jak powiedziałem, y no, no Brooker też jest ateistą, więc on wymyślił sobie takie niebo, on wymyślił sobie niebo stworzone przez, przez komputer, yy, gdzie nasza jaźń zostaje teleportowana gdzieś tam do jakiejś wirtualnej rzeczywistości na zawsze. No to tak jakby zamknąć kogoś w grze trochę, chociaż dodam, że, że to tak mi się teraz przypomniało, że to chyba nie były same lata 80. że tam też one mogły się przenosić do dziewięćdziesiątych, yy, początków dwutysięcznych. Ale to nadal jest ułamek świata, Ale to tak, co nam tak. daje, dadzą programiści. No. Racja, no to tak. A poza tym nawet jakby nam wszystko, no to mówię, dla, dla mnie idea życia wiecznego jest y, dość przerażająca i dla mnie trochę zbalenalizowano ten, ten, y, to w szersze spojrzenie na, na tą kwestię do albo może być źle, koszmarnie, albo może być super. I w ogóle, w ogóle też jakoś ten cały wątek romantyczny też pokazano jako takie. Owszem, osoby, osoby które z założenia fajnie mogłyby spórkać ze sobą, bo mają zupełnie inne zapatrywanie. Mhm, ale tutaj... Fajna chemia między nimi wydaje mi się, jednak była. Może tak, ale to jednak ta. Dalej to jest jak oglądanie zakochanych licealistów, którzy się kłócą, kłócą czasami o byle co, ale potem. A potem mija 5 sekund i biegną do siebie z rozłożonymi ramionami. No nie, nie podoba mi się ten, ten film jako, jako melodramat. Ja, ja w to nawet uwierzyłem, powiem ci. Właśnie ze względu na, na tą ich. Yy różność charakterów, zarówno właśnie w, jako awatary w, w tym świecie San Junipero, jako, jako i, i postacie w rzeczywistym świecie, pragnące właściwie czego innego, a, a, jednak, a jednak tego samego. Więc więc czym tak, tak troszeczkę filozoficznie się nasuwają tak pytania dla mnie tutaj, czym jest, czym jest właśnie szczęście. No i tak jak mówiłem, że jedyne zastrzeżenie, że jednak nie pokazać za mało tych, tych mrocznych stron właśnie takiego stanu permanentnego było, było tam pokazane. Może rzeczywiście, no, Brooker chciał tutaj, chciał tutaj troszeczkę optymizmu wnieść w ten serial, trochę, żeby nie było wszystko zawsze w czarnych barwach, tylko troszeczkę różowo się zrobiło. No ale wiesz, A... właśnie, właśnie o to chodzi, mhm. że to by było coś nowego w tym serialu, gdyby zamiast, bo tutaj... Generalnie wszystko jest w czarnych barwach zazwyczaj mhm. w tym serialu, więc on pomalował w białych. I to, nie jest, to nie jest nic nowego, to po prostu odwrócono sytuację. Tutaj gdyby użyto innych barw i jakoś to pomieszano, to by było, to by było mhm. wtedy ciekawsze. No rozumiem, rozumiem twój punkt widzenia. Mimo wszystko dla mnie, <grym> dla mnie zakończenie było smutne. Yy, to co, jak, jak się nazywa Men Against Fire, tak? Mhm. Yy, no to Men Against Fire to jest opowieść o tym, że są sobie młodzi żołnierze, którzy, którym piorą w zasadzie mózgi, szczepiają im w tę te, w te głowę taki, a nie inny implant, który sprawia, że oni widzą ludność cywilną, którą, ludność cywilną takich rebeliantów, jako potwory, wampiry, zombie i zombie, wampiry. Jak już, to, jak już ustaliliśmy jakiś tam kompromis, tak. <todgłosy> I w ten sposób oni wesoło sobie zabijają potworki, a tak naprawdę te potworki są ludźmi, zwykłymi, biednymi, wygłodniałymi ludźmi, którzy czasami kradną po prostu zboże z lokalnej ludności, bo po prostu są głodni i muszą się ukrywać w lasach. I pokazano taki, taki wynalazek, który byłby ciekawy, tak? Dla rządów wielu państw byłby czymś super. Wszczepmy żołnierzom taki implant, który sprawi, że... Druga strona wygląda jak potwory, jak monstra, który chcą ich załatwić. Wizualizuję wam je jako takie faktycznie potworki z gry komputerowej, które, bez, które zabijemy jak zwierzęta, a nie jak ludzi. Ja ten motyw widziałem właśnie wielokrotnie, czy w grach, czy, czy w filmach, czy w książkach. To już to już, na przykład pamiętam taką grę Haze, gdzie właściwie to była strzelanka i właściwie motyw... Z praktycznie identyczny. Też, też się okazywało na końcu, że, że, że bohater widzi te wszystkie potwory, do których strzela, znaczy tych ludzi, do których strzela, widzi jako, jako groźne potwory i, i jest po prostu bronią, marionetką w rękach jakiegoś tam rządu czy korporacji czy, czy coś takiego. No, no to jest, to jest jednak, jednak motyw trochę oklepany, ale, ale też ma coś wspólnego z rzeczywistością, gdzie tym żołnierzom e, amerykańskim czy jakimkolwiek daje się jakieś właśnie e, często Jakieś dragi, żeby, żeby troszeczkę ich znieczulić i żeby nie, nie, nie przywiązywali zbyt nieowagi do kogo strzelają. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle najważniejsze jest e, tak nauczyć najpierw żołnierzy, że kraj jest najważniejszy i tak dalej, i wpychać im to tak bardzo, tak bardzo. Potem już człowiek się nie liczy, bo są jakieś wartości, które nadrzędnie postawiliśmy. Hmm, tak, tak, masz rację. No, no, e, ogólnie to, to na tym. Na tym... Polega. I tutaj mamy hardkorową wizję tak tego, tego, tej nauki i mamy ten też ten, ten twist, że główny bohater sam zgadza się na to. A tak, właśnie, że nie pamięta tego później. Że zgadza się na to i dopiero w, dopiero w obliczu świadomości tego, co on robi, zdaje sobie sprawę, co, co, co robił, ale jako, jako taki gówniarz, który zapisuje się do armii, bo, bo może dostać dużo hajsów z tego z do innych, no to on zgadza się bez, bez problemu. Pszczewcie mi ten implant, pewnie będę, będę szczelał do ludzi. Bo o, o nich, czekaj, to jak, jak to było, że on się zgadza na to i wie, że mu wykasują po tym pamięć, tak? I że nie będzie tego pamiętał, to chyba tak było. Tak. Główni bohaterowie, żyjąc w niewiedzy, robią coś okrutnego, a ci, którzy rządzą nimi, to i tak nie brudzą sobie rączek, więc też nie mają się co przejmować. To jest w sumie rzeczy fajny pomysł o nieświadomości i, i, i to jest też rzecz, widzę, do, do analizowania z grubsza, nawet w kontekście właśnie normalnej postawy społecznej. Tylko, że ubranej w formę metafory, takiej, jak, jaką tutaj ją ubrano. Tylko, że no mówię, straszne, fatalne postaci. Fatalne postaci, naprawdę, nie wiedziałem w dru drugich tak, tak złych postaci w, w całym Black Mirror. Mm -hmm. No ra racja, że ta, ta, ta historia właśnie była, była bardzo, bardzo grubą, krechą to było rysowane. No bo to też to, co mówimy, jak sobie przewijemy, to co mówimy o żołnierzach, wojnie i tak dalej, to też jest trochę oczywistością, nie? Tak, tak, tak. I my to pra prawimy banały. banały na podstawie mm -hmm. banalnego odcinka. <laughs> Więc to też, to też trochę z tego dlatego wynika, że jakoś tam nie przypad nam, tak? Nie, w, nie wpadł mm -hmm. nam serduszka. No tak tu się zgadzamy. Bo o, o, faktycznie jak w oryginalność raju raju, jak powiedziałeś raju ateistów, tak? San Nipero, tak. No jednak wydaje mi się fajniejszym konceptem, już jak mi ktoś był opowiedział, że daj na to hej, stary napisałem takie opowiadanie. Tak tutaj jakby ktoś mi powiedział, że ej, napisałem takie opowiadanie, no fajne, może fantastyka, jeśli jeszcze wydają, to to zamieść. <laughs> tak. No. Eee, więc co, przeskakujemy do ostatniego epizodu. Mhm. No. Dobra. To przechodzimy do odcinka Hated in the Nation, odcinka, który jest zapominalny, jak mówiłem i <głos》> dość dużo nie będziemy pamiętać. Więc na początek wyjaśnię to, co mówiłem w ogóle w samym, w samym podcaście w strefie niespoilerowej, że ta zagadka, jak zabito, to w, tej, w migawkach na początku niczym w Robocopie, telewizyjnych dowiadujemy się, że jest tam, są tam specjalne pszczoły, które gdy pszczoły, pszczoły prawdziwe w tym świecie przyszłości wymarły, to zastąpiono je elektronicznymi pszczołami, które działają jak prawdziwe, mm -hmm. tylko naturalnie są, są e, takim... Takie mini-drony. Tak, mm -hmm. tak no, taką dokładnie, sztuczną inteligencją. I gdy już widzimy tą migawkę, a potem widzimy, w jaki sposób została zabita pierwsza ofiara, to od razu nam to świta. Kurde, no to pszczoły, pszczoły, ktoś kontroluje te pszczoły. No i jakieś, za jakieś 5 minut nam to wyjaśniają i strasznie się bałem, że to będzie puenta tego odcinka, że 90 minut spędzimy na tym, żeby dowiedzieć się coś, co, co już się domyśliliśmy. Mm -hmm. Że ktoś zhakował pszczoły, tak? Tak, na szczęście nie, na szczęście jednak, jednak ten kryminał e, idzie w same oczywiste odpowiedzi, ale bardzo bardzo fajnie, moim zdaniem, leci po, przez tę te, przez te tematykę hejtingu. No, no dla mnie dużym zaskoczeniem tego odcinka było, że mamy tutaj tak morderstwo właściwie na tak wielką skalę. Właściwie ludobójstwo to już w rezultacie tych, w tych wszystkich działań. Tak, ale niech pierwszy rzuci kamień, kto nie pomyślał sobie przez chwilę, kurde, tak powinno się stać. Mm -hmm. bo tak, tak, właśnie bawi się tutaj troszeczkę naszymi, naszymi emocjami w ten sposób. Tak. Bo mamy tutaj pokazanych wszystkich faktycznie tych skurwieli internetowych, którzy wypisują, którzy codziennie cię nękają tylko słowami i oni myślą, że to jest zabawne. nie? I, i na samym końcu ten serial daje nam takie, tak stawia nam takie pytanie. A co jakby wszystkich ich unicestwić? To mnie, to mnie dosyć to mnie trochę zaskoczyło. No nawet bardzo, i, i właśnie dzięki, dzięki tak, tak mocnej puencie ten od, odcinek zyskał jednak w moich oczach. Bo się, się po raz kolejny zabawił moimi emocjami dosyć, dosyć mocno. bo Jak jeszcze giną ci ludzie, którzy są wystawiani na, na, na hejt, okay, to, to jest jeszcze. To, to było jeszcze dla mnie do, do dosyć przewidywalne i, i, i, i tak. Spłynęło trochę po mnie, a jak, a ja, ale jeżeli dochodzimy do finału odcinka i, i widzę, że wie, znacznie większe grono ludzi, czyli ci, co hejtowali, też, dost, też y, zostają ukarani przez tego samozwańczego sędziego, to już to działa znacznie mocniej. Znaczy, ja, ja może wytłumaczę, bo może są tacy wśród słuchaczy, którzy. Zapomnieli którzy, ten odcinek nie, tak jak my. Albo zapomnieli ten odcinek tak jak my, albo go nie oglądali, ale, ale, ale nie boją się spoilerów. Chodzi o to, że każdy, kto na Twitterze użył hashtaga dead to promowanego głośno, właśnie, i plus jakaś osoba, czyli życzył jej śmierci, sam zostaje ukarany śmiercią. Tak, zgadza się. No. I tutaj mamy i tutaj, powiem Ci, nie przewidziałem tego twistu i to jest świetny zakręt, w świetnym momencie, gdzie mieliśmy faktycznie taki thriller, gdzie główna bohaterka stara się za wszelką cenę rozwikłać zagadkę, kto to, kto to wszystko, wszystkich zabija, stara się w międzyczasie ochronić tych ludzi, którzy są hejtowani i w pewnym momencie, kiedy już nam się nudzi to, że ona znajduje kolejne osoby, które mają być zabite w tym dniu, nagle, nagle wszystko się odwraca i po prostu trochę, trochę to w inną stronę idzie, no nie? I ta puenta jest naprawdę super, super. Nie, nie przewidziałem jej, plus uważam, że jest fajnie wykorzystana. Tak, i właśnie, właśnie też ciekawe jest to, że że prawo okazuje się bezradne wo wobec, wobec tego, te tego wszystkiego. Policja okazuje się bezradna. Tam yy, odcinek kończy się właściwie, że oficjalnie, oficjalnie ten sprawca nie został złapany i yy, Jedna z bohaterek, która upozorowała swoje posamobójstwa, wymierza temu człowiekowi samosąd, bo prawo jest tutaj już, już bezradne i bezsilne nie potrafił. W ogóle organy ścigania mimo, mimo zaawansowanej technologii, też nie są w stanie tego hakera zlokalizować, a bohaterka robi to na własną rękę. To takie też to zakończenie samo było dla mnie dosyć ciekawe. No tak, fajne, bo mamy bohaterkę, która, jak już mówiłem, w ogóle nie wikła się w tę ten, w ten falę lubienia, nienawidzenia. Ona jest taką zimną, myślącą osobą, która w obliczu tragedii, w jak, jakiej w sumie jak sama była zamieszana, no bo ona się też trochę obwinia pewnie, że mogłam wpaść na to wszystko wcześniej, mogłam zapaść tego gościa wcześniej, daje się wplątać w tą spiralę, spiralę nienawiści, która tam narasta. Dałoby się na podstawie tego odcinka moim zdaniem zrobić typologię hejtera internetowego. Chyba tak. Chyba tak i to ja. nawet już fajnym przykładem jest taki bohater, jeden z bohaterów tak, który się łamie, jeden z tych śledczych który w końcu też nie wytrzymuje tak i rzuca hashtag, hashtag żeby, żeby załatwić tego gościa, który to wszystko, to wszystko nakręcił nie? Mhm. Ale, ale uważam jeszcze, jeszcze jeden, jeden zarzut mały że jest za długi jednak spokojnie, spokojnie mógł, niepo, niepotrzebny był ten, ten prawie pełny metraż do, do opowiedzenia tej historii. Myślę, że spokojnie można było zamknąć to w godzinę. A nawet zaszaleć i zrobić tak jak w White Christmas, nie? w 75 minut. No <laughs> takie, no tak, takie, takie idealne wyśrodkowanie. Że jedyną, jedyną wadą w sumie tego, tego metrażu jest to, że Kazał, kazał mi on sobie się zapytać, jakby się to sprawdziło jako film, a <grafię> jednak filmy rządzą się trochę innymi prawami niż seriale i no, trochę, trochę bladziej wypadł e, w tym wypadku. Natomiast e, czy, jakoś, czy jakoś mnie zmęczył, czy jakoś bym wywalił coś z tego serialu? Raczej e, z tego odcinka, no raczej nawet jakby jakoś tam potoczyło się to podobnie, to pewnie wywaliłbym te same rzeczy co w wypadku wersji, wersji e, półtorej godzinnej, więc Moim zdaniem nie w długości tutaj, tutaj jest błąd, a w, najwyżej w scenariuszu jakieś są wady. Mm -hmm, mo możliwe, ale e, jeżeli by pewne rzeczy... Mm nie były tak rozciągnięte w czasie, może by wybrzmiało to mocniej, może właśnie znowu się przyczepię do, do, tego, do tego kryminału, może gdyby właśnie to śledztwo nie było tak rozleczone w czasie, bo są rzeczy, których już się my jako widz, tak sam powiedziałeś, domyślamy właściwie od razu i się obawiałeś, że, że to będzie właśnie pęta. No to, no to dlaczego by tego jeszcze, jeszcze nie skrócić i nie skondensować bardziej? No cóż, wtedy, wtedy niespodzianki by były na każdym kroku. No tak. Ale pewnie przyczepiłbym się do czegoś innego wtedy, no. <laughs> Więc tak. Ale ten odcinek nadal bardzo mi się podoba. No tylko, mhm. może, może byłby mniej zapominalny, jeśli byłby krótszy, to też. Tak, tak. Myślę. To też takie gdybanie, no ale no tutaj, no, ale tutaj. Okay. No, ja, no ja mimo wszystko ja mimo wszystko, go polecam. Mimo, że dużo złych słów z mojej strony padło w jego kierunku, to jednak, jednak go polecam za, za, za właśnie za tematykę. No dobrze, to chyba, chyba wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o serial i możemy spokojnie, z czystym sumieniem zamknąć y, tą serię podcastów. Zamknąć iPhone'a, czarne lusterko, wyłączyć mm -hmm. go i, i spać. <głosy> tak, dokładnie. No. Więc żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze. Na pewno usłyszymy się w kolejnych podcastach, w różnych, w różnych składach, bo co jest, co jest fajne, coraz bardziej mieszamy składy. I do kolejnych epizodów. Hej! Do usłyszenia, cześć!